Rozdział siódmy, książka pod tytułem Duch Święty autorstwa Ernesta Augusta Brenikera, pod rozdziału tytuł Bądźcie pełni ducha. Wezwanie Bądźcie pełni ducha apostoł skierował do wierzących w Efezie. Widzimy to w rozdziale piątym, osiemnasty werset. Jednak niewątpliwie zwraca się także do nas. Podczas czytania Nowego Testamentu zauważymy, że zwłaszcza w dziejach apostolskich wymieniony jest szereg wierzących, którzy byli wypełnieni Duchem Świętym lub też pełni Ducha Świętego. Jak w przypadku wielu pojęć, którymi posługuje się Biblia, winniśmy postarać się najpierw o sformułowanie jednoznacznej definicji, tylko wtedy, kiedy rozumiemy właściwe myśli i właściwie te myśli rozumiemy, to jeśli właściwie rozumiemy myśli Boże, możemy wyciągnąć słuszne wnioski dla naszego życia. Jest to szczególnie ważne w przypadku tematu, którym chcemy się zająć, ponieważ wypełnienie duchem nie jest czymś wyłącznie doktrynalnym i teoretycznym, lecz bezpośrednio dotyczy naszego praktycznego życia. Słusznie wypełnienie Duchem Świętym zostało nazwane receptą na zwycięstwo w życiu Dziecka Bożego. Co oznacza zostać wypełnionym Duchem Świętym? W przytoczonym cytacie z listu do Efezjan, 5 rozdział, 18 werset, przeciwstawione zostały sobie dwie rzeczy – z jednej strony apostoł ostrzega, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, a z drugiej wzywa nas, bądźcie pełni ducha. To zestawienie pokazuje, że chodzi tutaj o kwestię wpływów i rządów. Ktoś, kto upija się winem, pozostaje pod władzą alkoholu, którego wpływ przejawia się zarówno w umysłowej, jak i fizycznej sferze działalności człowieka. Człowiek znajdujący się pod wpływem alkoholu zachowuje się zupełnie inaczej niż kiedy jest trzeźwy. Analogicznie możemy powiedzieć, że chrześcijanin pozostający pod wpływem Ducha Świętego zachowuje się inaczej niż ktoś, kto ucieka spod Bożej kontroli. Być wypełnionym Duchem Świętym oznacza całkowicie znajdować się pod wpływem Ducha Świętego i pod kontrolą Ducha Świętego. Duch Święty w pełni bierze wierzącego w posiadanie, tak że jego myśli i zdolności, jak też wszystko, co czyni i czego nie czyni, pozostaje pod bezpośrednią kontrolą Ducha Świętego. Wszystko, co czyni, wypełniony Duchem Świętym wierzący, odpowiada w stu temu, czego chce Duch Święty, Prowadzi życie oddane Bogu, w którym nie ma miejsca na samowolę. Skoro wierzących wezwano, aby pozwolili, by Duch Święty wypełnił ich całkowicie, możemy wnioskować, że wypełnienie Duchem Świętym nie jest jednoznaczne z jego zamieszkiwaniem w wierzącym. Forma czasownika użyta w liście do Efezjan 5, rozdział 18, werset wskazuje, że chodzi tu o przeżycie, które nie jest jednorazowe, lecz może się powtarzać. Można by tę kwestię przetłumaczyć w sposób następujący. Dajcie się wciąż na nowo wypełnić przez Ducha Świętego. Wierzący otrzymuje co prawda Ducha Świętego raz na zawsze, w chwili, gdy się nawraca, ale nigdy nie zostaje nim wypełniony raz na zawsze. Ktoś trafnie określił, że nikt nie może czerpać duchowej siły z przeszłości. Każdy wierzący obecnego czasu łaski otrzymał Ducha Świętego. Duch Boży mieszka w nas. Nasze ciało jest Jego świątynią. Mówi o tym 1 Koryntian 6, rozdział 19 werset. Prawda ta obowiązuje każde dziecko Boże, choćby najsłabsze. Jest to Boże błogosławieństwo dla, którego, dla każdego wierzącego, niezależnie od jego praktycznego stanu. Co się tyczy natomiast wypełnienia Duchem Świętym, to jest to przeżycie, które ma bezpośredni związek nie tyle z podarowanym nam stanowiskiem, lecz z naszym praktycznym stanem. Są dzieci Boże, które nigdy nie doświadczyły tego w swoim osobistym życiu. Są też tacy, którzy często tego doświadczają. Co więcej, przeżycie to nie jest ograniczone do obecnego czasu łaski, ponieważ już w Starym Testamencie opisano wierzących, którzy byli pełni ducha, na przykład Jozue, w piątej Księdze Mojżeszowej, 34 rozdział, 9 werset, albo Besaelel w 2. Mojżeszowej, 31 rozdział, 1 werset. Możemy przywołane tu nauczanie streścić w następujących słowach. Gdy Duch Święty zamieszkuje w człowieku, to wierzący otrzymuje ducha. Gdy natomiast wierzący pozwala wypełnić się Duchem Świętym, Wtedy to Duch Boży otrzymuje wierzącego. Oznacza to, że wierzący pozostawia mu swoje życie w całości do dyspozycji, bez ograniczeń i pozwala działać w sposób swobodny i niczym nie skrępowany. Jest różnica, czy ja posiadam Ducha, czy też to Duch Święty posiada mnie. Pierwszy przypadek dotyczy wszystkich dzieci Bożych, drugi niestety nie. Różnica między mieszkać a wypełniać. Ponieważ wskazana wcześniej różnica ma bardzo zasadnicze znaczenie i częstokroć nie jest właściwie rozumiana, chciałbym poniżej podać kilka argumentów, które pomogą zrozumieć, że mowa tu o dwóch odmiennych sprawach. Po pierwsze, zamieszkanie Ducha Świętego w wierzącym to proces jednorazowy, ma miejsce w chwili nawrócenia. Bycie wypełnionym Duchem Świętym to powtarzające się doświadczenie. Po drugie, Duch Święty nigdy nie mieszkał w wierzącym przed Dniem Zielonych Świąt, opisanym w drugim rozdziale dziejów apostolskich. Natomiast przeżycie wypełnienia Duchem Świętym było już udziałem wierzących w Starym Testamencie. Po trzecie, Duch Święty mieszka we wszystkich wierzących czasu łaski. Inaczej jest z wypełnieniem Duchem Świętym. Nie wszyscy wierzący to przeżywają. Po czwarte, wierzący, w którym zamieszkał Duch Święty, nie może stracić Ducha Świętego. Bycie pełnym Ducha Świętego to z kolei stan, który może przeminąć. Po piąte, to, że każdy wierzący posiada Ducha Świętego, nie jest zależne od jego praktycznego postępowania. Jedynym warunkiem otrzymania Ducha Świętego jest wiara w Ewangelię. Natomiast wypełnienie Duchem Świętym jest ściśle powiązane z pewnymi wymogami, które mają wiele wspólnego z naszym codziennym życiem. Po szóste, fakt zamieszkania Ducha Świętego w wierzącym to sprawa wiary, a nie praktycznego przeżywania. Natomiast bycie wypełnionym Duchem Świętym wiąże się z codziennym doświadczeniem i doświadczaniem, czyli kroczeniem. Wypełniony Duchem Świętym, a pełen Ducha Świętego. Zestawienie tych dwóch rzeczy wypełniony Duchem Świętym, a pełen Ducha Świętego. Nowy Testament podaje kilka przykładów ludzi, o których czytamy, że zostali wypełnieni Duchem Świętym lub że byli pełni Ducha Świętego. Obydwa wyrażenia są bardzo podobne i często stosuje się je wymiennie i zamiennie. Gdy porównamy jednak fra fragmenty, w których występują, będzie można zauważyć pewną różnicę między tymi terminami. A, przykłady ludzi, którzy zostali wypełnieni Duchem Świętym. Jan Chrzciciel, widzimy to w Łukasza 1,15. Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, widzimy to w Łukasza 1.41. Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, widzimy to w Łukasza 1.67. Piotr, widzimy to w Dziejach Apostolskich, 4.8. W Biblii Warszawskiej nie zawsze te miejsca są oddane zgodnie z oryginałem, a pojęcie bycia pełnym ducha lub wypełnione Duchem Świętym stosowane są zamiennie, na przykład w dziejach apostolskich 4, 8 i 1352 mowa jest w Biblii Warszawskiej o byciu pełnym ducha, natomiast w oryginale o wypełnieniu Duchem Świętym. Kontynuujemy listę. Paweł, dzieje apostolskie 9, rozdział 17, werset i 13, rozdział 9, werset. Uczniowie żydowskiego pochodzenia... Dzieje apostolskie, drugi rozdział, czwarty werset i dzieje apostolskie, czwarty rozdział, trzydziesty pierwszy werset. Uczniowie pogańskiego pochodzenia. Dzieje apostolskie, trzynasty rozdział, 52 werset. Przykłady te przede wszystkim potwierdzają prawdę, że także wierzący, którzy nie należą do czasu łaski, mogli zostać wypełnieni Duchem Świętym. Widzimy to na przykładzie Jana Chrzciciela, Elżbiety Matki Jana Chrzciciela i Zachariasza Ojca Jana Chrzciciela. Po drugie, przy wypełnieniu Duchem Świętym możemy mieć do czynienia z przeżyciem osobistym lub społecznym. Kolektywne doświadczenie nie powinno być w żadnym razie mylone z sztem Duchem. Przykłady z kolei ludzi, którzy byli pełni Ducha Świętego. Pełny Ducha Świętego był sam Pan Jezus, jako doskonały człowiek, co widzimy w Łukasza 4, rozdział, pierwszy werset. Widzimy, że pełni Ducha Świętego byli diakoni zgromadzeni w Jerozolimie. Zgromadzenia w Jerozolimie. To widzimy w Dziejach Apostolskich, 6, rozdział, trzeci werset. Widzimy, że Szczepan był pełen ducha, co widzimy w dziejach apostolskich 6 rozdział, 5 werset i 7 rozdział, 55 werset. Wiemy, że Barnaba był pełny ducha, co widzimy w dziejach apostolskich 11 rozdział, 24 werset. Skrupulatne porównanie przykładów z obu grup uświadomi nam, że bycie pełnym ducha świętego zdaje się wskazywać na trwały stan Mamy w tym przypadku do czynienia z wierzącym, dla którego jest rzeczą oczywistą, że pozwala Duchowi Świętemu na stałe sprawowanie kontroli w Jego życiu. Bez wątpienia było tak w przypadku Pana Jezusa. Niemniej również inni doświadczali tego. Nie musi to jednak oznaczać, że będzie tak zawsze, co widzimy w przykładzie czwartym, a więc Barnaby. Natomiast wypełnienie Duchem Świętym w większości przypadków powiązane jest z jakimś szczególnym zadaniem, służbą lub specyficzną działalnością, do których moc i działanie Ducha Świętego są niezbędne. Mogą być one krótko lub długotrwałe, np. jak chrzciciel czy apostoł Paweł. Warunki, które muszą zostać spełnione – aby być wypełnionym Duchem Świętym. Jeżeli zadamy sobie pytanie, jakie warunki należy spełnić, aby zostać wypełnionym Duchem Świętym, to zauważymy, że Słowo Boże nie udziela nam na nie konkretnej odpowiedzi. Nie ma katalogów, w którym moglibyśmy znaleźć wyszczególnioną listę cytatów, które bezpośrednio o tym mówią. Bóg szkicuje natomiast w swoim Słowie portrety ludzi, Którzy w posłuszeństwie wiary oddawali się panu i uznawali jego autorytet nad sobą, także duch mógł ich wypełnić. Przyglądając się ich życiu, uczymy się, czym jest wypełnienie duchem świętym i jak możemy je osiągnąć. Zanim przyjrzymy się krótko tym przykładom, Skierujemy naszą uwagę na dwa aspekty, które nie są warunkiem niezbędnym do zostania wypełnionym Duchem Świętym, nawet jeśli niektórzy czasami tak niesłusznie myślą. Wypełnienie Duchem Świętym nie jest konsekwencją duchowej dojrzałości. Dojrzałość nie jest warunkiem, aby Duch mógł całkowicie przejąć nad nami kontrolę. Gdyby tak było, młody wierzący nie mógłby być wypełniony Duchem Świętym. Przytoczone uprzednio przykłady pokazują w wielu przypadkach raczej rzecz odwrotną. To wypełnienie Duchem Świętym powoduje duchową dojrzałość, ponieważ ta rodzi się przez duchowe doświadczenia, do których należy także wypełnienie Duchem Świętym. Z tego wynika, że nawet najmłodszy wierze wierzący może być wypełniony Duchem. Nawet jeśli wymaga to czasu i doświadczenia, aż dojrzałe duchowe cechy dorosłego męża w Chrystusie uwidocznią się w całej pełni w Jego życiu. Po drugie, w Nowym Testamencie na próżno szukalibyśmy wierzących, którzy po dniu Zielonych Świąt prosiliby Boga o to, by wypełnił ich Duchem Świętym. Nie znajdziemy także zalecenia, abyśmy mieli modlić się w ten sposób. W znanym fragmencie dziejów apostolskich czwarty rozdział, 23 werset do 31 wersetu czytamy, że uczniowie wznieśli jednomyślnie głos swój do Boga z prośbą, aby podarował im śmiałość wiary, ale nie znajdziemy tam prośby o wypełnienie duchem. Bóg zatem nie oczekuje od nas, abyśmy Go o to prosili. Wręcz przeciwnie, tego rodzaju prośba nie jest zgodna z objawioną w Nowym Testamencie prawdą. Przytoczony powyżej przykład z dziejów apostolskich, czwarty rozdział 23-31 do wersetu pokazuje, jaki stan serc musimy mieć, abyśmy mogli zostać wypełnieni Duchem Świętym. Właśnie przez modlitwę tych pierwszych uczniów Bóg pozwala nam zajrzeć w ich serca i objawia cechy, które możemy uznać za konieczne do wypełnienia Duchem Świętym. Po pierwsze, modlitwa uczniów zdradza, że byli zupełnie świadomi swojej słabości i bezradności. Nie spodziewali się niczego po sobie, lecz wszystkiego oczekiwali od Boga. Po drugie, uznali Boga jako wszechmocnego stworzyciela, który ma w ich życiu sprawować rządy. Po trzecie, przyjęli Słowo Boże i byli gotowi odnieść je do swoich życiowych okoliczności. Po czwarte, uznali Pana Jezusa za centrum zamysłów Boga i Jego Słowa. Po piąte, ich modlitwa wypełniona była duchem miłości, oddania i zależności. Widzimy zatem uczniów, którzy opierali się na swoim Bogu i nie pokładali ufności w swojej rzekomej sile. To są warunki, które muszą być spełnione, aby wierzący mogli zostać wypełnieni duchem świętym. Wypełnienie duchem świętym jest niemal automatycznym następstwem w przypadku każdego wierzącego, który przejawia taką postawę. O wierzących w czwartym rozdziale dziejów apostolskich czytamy. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Jedynie poprzez zupełne oddanie Bogu możemy zostać wypełnieni Duchem Świętym. Oddanie to wyraża się w codziennym życiu zależnością od Boga i poświęceniem się Jemu. Jeśli będziemy mieć o sobie wysokie mniemanie i w sobie szukać będziemy źródła mocy czy dobra, Duch nie będzie mógł nas wypełnić. Musimy być wolni od siebie samych. Szklankę napełnić wodą można tylko wtedy, gdy nie ma w niej nic innego. Jeśli jednak uprzednio nawkładamy do niej kamieni, możemy się starać z całych sił. Szklanka nigdy nie wypełni się całkowicie wodą. Dlatego naszym nieustannym staraniem powinno być usuwanie kamieni z naszego życia, abyśmy mogli całkowicie poddać się działaniu Ducha Bożego. Następstwa życia wypełnionego Duchem Świętym. Chciałbym wymienić tutaj trzy spośród wielu konsekwencji, jakie pociąga za sobą wypełnienie Duchem Świętym. Po pierwsze, duchowa moc. Po drugie, prowadzenie Ducha Świętego. I skupimy się na nich teraz. Po pierwsze, duchowa moc. Nie trudno zauważyć, że większość wypełnionych duchem świętych ludzi, że większość wypełnionych duchem świętym ludzi, o których czytamy w Nowym Testamencie, pojawia się na początku dziejów apostolskich. Jeżeli jeszcze raz przyjrzymy się wymienionym przykładom, zauważymy, że wierzący ci przejawiali szczególną moc w składaniu świadectwa dla Pana Jezusa. Bez wątpienia ta nadzwyczajna siła, uwidaczniająca się w ich życiu, była efektem wypełnienia Duchem Świętym. Widoczne to jest w historii życia dwóch bożych sług. Jana, chrzciciela i apostoła Pawła. O Janie, chrzcicielu, anioł powiedział. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, co widzimy w Łukasza, pierwszy rozdział, 17. werset. A o Pawle czytamy zaraz po tym, jak Ananiasz zapowiedział, że zostanie wypełniony Duchem Świętym. Lecz Saul coraz bardziej umacniał się Dzieje apostolskie, 9 rozdział, 22 werset. Dlaczego nasze świadectwo jest dzisiaj tak słabe? Jak to się dzieje, że słusznie użalamy się z powodu naszej bezsilności? Czy Duch Boży się zmienił? Z całą pewnością nie. Czy to nie my jesteśmy odpowiedzialni za ten stan rzeczy, bo nie pozwalamy, aby wypełnił nas Duch Święty. Zamiast tego wypełnieni jesteśmy innymi rzeczami. Duch Boży do dzisiaj ma tę samą moc, co w pierwszych dniach chrześcijaństwa. Jeśli nie odczuwamy mocy, nie jest to Jego wina, lecz nasza. Po drugie, prowadzenie Ducha Świętego. Chrześcijanin wypełniony Duchem Świętym doświadcza Jego kierownictwa. W doskonałości oglądamy ten efekt w życiu Pana Jezusa, naszego wielkiego wzorca. On przez Ducha został zaprowadzony na pustynię, w mocy Ducha powrócił także do Galilei, mocą Ducha wypędzał demony. Czytamy o tym w Łukasza 4 rozdział 14 werset i w Mateusza 12 rozdział 28 werset. Również w życiu wierzących, w dziejach apostolskich, czasami oglądamy wyraźne prowadzenie Ducha Świętego. W dziejach apostolskich, 10 rozdział, 19 werset, Duch przemawia do Piotra. W innym fragmencie tej księgi, czyli Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 2 werset, Duch znowu przemawia tym razem do braci ze zgromadzenia w Antiochii w sprawie wysłania Pawła i Barnaba w podróż misyjną. W kolejnym cytacie z dziejów apostolskich, 16 rozdział, 6 werset, Duch nie pozwala Pawłowi i jego towarzyszom iść dalej. W rozdziale 21 ostrzega Pawła, by nie szedł do Jerozolimy. Przytoczone praktyczne przykłady z życia unaoczniają nam, unaoczniają nam prowadzenie Ducha. Dzisiaj często mówimy o prowadzeniu Ducha Świętego. Niewątpliwie jest to bardzo ważne, jednak ciekawe jest, że wyrażenie to występuje w Biblii tylko dwukrotnie. Chociaż niewątpliwie znajdziemy w Bożym Słowie cały szereg praktycznych przykładów prowadzenia Ducha Bożego, na przykład w Rzymian 8 rozdział 14 werset, Galacjan 5 rozdział 18 werset. Pismo nie wzywa nas, abyśmy prosili o prowadzenie Ducha Świętego, chociaż z całą pewnością nie ma w tym nic niewłaściwego. Dlaczego tak jest? Ponieważ prowadzenie ducha jest w zasadzie automatyczną konsekwencją wypełnienia Duchem Świętym. Przy tym w żadnym razie nie ogranicza się do wspólnych zgromadzeń wierzących, gdzie przejawia się poprzez wybór braci usługujących słowem, modlitwą czy pieśnią lecz dotyczy całego naszego życia. Wszystkie decyzje, małe czy wielkie, są podejmowane pod kierownictwem Ducha Świętego, jeśli tylko jesteśmy Nim wypełnieni. Po trzecie, wypeł wysławianie Boga i radość. Wysławianie Boga i radość. Ludzie wypełnieni Duchem Świętym są szczęśliwi i często wyrażają ogarniającą ich radość. Już w przypadku rodziców Jana Chrzciciela widzimy, że radość była bezpośrednią konsekwencją wypełnienia Duchem Świętym. Widzimy to w Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział 42 werset oraz pierwszy rozdział 68 werset. Również w piątym rozdziale listu do Efezjan wezwanie do wypełnienia Duchem Świętym jest powiązane z wysławianiem Pana i radością. Apostoł pisze, bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Tu moglibyśmy postawić kolejne pytanie. Dlaczego w naszym życiu tyle jest smutku i dlaczego nie uzewnętrzniamy radości tak typowej dla dzieci bożych? Czy powodem nie jest może fakt, że tak mało pozwalamy Duchowi Świętemu, aby nas wypełniał? Wnioski. Wyobraźmy sobie samochód zatankowany do pełna. Kierowca siada za kierownicą, uruchamia silnik i dodaje gazu. Jednak samochód nie rusza. Dlaczego? Kierowca zapomniał przekręcić kluczyk w stacyjce do odpowiedniej pozycji. Benzyna jest wprawdzie w baku, ale nie może napędzać silnika, ponieważ iskra układu zapłonowego nie zapaliła wtryskiwanego do silnika paliwa. Czy wielu chrześcijan nie przypomina tego samochodu? Posługując się podanym obrazem możemy powiedzieć, że zatankowali benzynę, Duch Święty mieszka w nich, a jednak nic się w ich życiu nie dzieje. Nie widać żadnego ruchu, działalności. Czy to wina Boga? Z całą pewnością nie. Bóg zadbał o wszystko, co potrzebne, aby mogli ruszyć. To naszą odpowiedzialnością jest, by pozwolić Duchowi Bożemu na wypełnienie naszego życia. Dlatego powinniśmy wreszcie włączyć zapłon. To znaczy całkowicie otworzyć się na mieszkającego w nas Ducha Świętego, aby Jego moc mogła bez przeszkód działać w naszym życiu.